Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co, co mybocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 4 listopada 2023 roku. Słuchacie właśnie 471 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymon Cieśliński, czyli Szymas. To ja, cześć wszystkim. Witam się z Wami w odcinku Nekropolitan, rok 9. Jak zapewne wszyscy wiecie... Po pandemii czasoprzestrzeń troszkę się zakrzywiła i ja właśnie nie wiem, ile czasu minęło, nie? Mniej więcej od początku pandemii, izolacji i tak dalej. Teraz właśnie, gdy ktoś mówi rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, to wszystko mi się w głowie miesza. Nie wiem, czy to się kiedyś naprawi, bo przecież już kilka lat minęło, a wciąż ten mętlik gdzieś tam w głowach pozostaje. I też to już jest taki etap nagrywania, kiedy po prostu no totalnie nie pamiętam właśnie, kiedy zaczęliśmy. Znaczy pamiętam ten okres na zasadzie, co wtedy robiłem, gdzie byłem w życiu. Nie wiem, no miałem wtedy złamaną szczękę na przykład, więc trudno takie rzeczy zapomnieć, ale... Gdyby ktoś mnie zapytał, nie wiem, tydzień temu, tak, ile lat już nagrywasz Nekro, to myślę, że miałbym problem, żeby odpowiedzieć i musiałbym wbić na bloga i sprawdzić. No i to też zrobiłem, rok temu nagrałem Nekropolitan rok 8 z okazji urodzin, więc teraz stuknął nam rok 9, minął właśnie rok 9 i też sprawdziłem w 2014 wystartowaliśmy, więc wszystko się zgadza, tak, prosta matematyka. I to jest e, właśnie niesamowite, że nekro stało się po prostu tak stałym elementem mojego życia, e, że już nie zwracam na to uwagi. To trochę właśnie jak z dziećmi, nie? że na początku to jest wielkie wydarzenie, a potem dzieci po prostu nagle dorastają nie wiadomo kiedy e, i lata pędzą w jakimś niesamowitym tempie że czas pędzi, tak? lata mijają w niesamowitym tempie. No i z nami jest tutaj już podobnie. To już jest ten etap, kiedy no nekro żyje własnym życiem. O, piękny etap. I jeżeli chodzi o ten ostatni rok, to jest w miarę urodzajny, więc na szczęście to nie jest tak, że już po tych kilku latach nadeszło zmęczenie materiału, jakiś burnout i tak ledwo zipiemy. Nie, nawet to wszystko się układa całkiem nieźle. W tym momencie mamy 34 podcasty z 2023 roku, ten będzie 35., a mamy 40 tydzień tego roku, więc no 40 minus 35 wychodzi na to, że wypadło tylko 5 nagrań z całego roku. A jeżeli chodzi o czas od ostatnich urodzin, czyli od listopada, 2022, no to nagrałem 14 plus 35 to daje 49 podcastów w 52 tygodnie, więc tylko 3 od ostatnich urodzin odcinki ukazały się mniej niż gdzieś tam planowo, no bo planowo no to chciałbym dawać jeden odcinek tygodniowo, to w sumie całkiem niezły wynik, aż dziwnie dobry biorąc pod uwagę to, że jednak trochę tych zaległości gdzieś tam po drodze się zbiera, no ale tak, coś puszcza zaległego, coś mi tam wyleci no, 49 na 52 tygodnie. Myślę, że mogę być dumny mimo wszystko. Przyznam wam, że jako iż to jest odcinek rocznicowy, no to pierwszą myślą jest oczywiście zróbmy jakieś statystyki. Sprawdźmy, co tam się dobrze klika i tak dalej, ale coraz mniej, tak uczciwie mówiąc, chce mi się robić jakiekolwiek przeglądy statystyk, dlatego że one mają coraz mniej sensu. Na początku mojej podcastowej działalności one miały sens, bo były umiarkowanie wymierne. Też tam nie wszystko mi się zgadzało. Miałem wrażenie, że wszystkie strony, z których korzystamy, nie wszystko zliczają poprawnie, bo czasami wyniki były właśnie absurdalnie niskie, czasami absurdalnie wysokie, ale mimo wszystko to było umiarkowanie wymierne, bo istniał sobie ten jeden mój blog, NecropolitanBlogs.com. Wszystkie pliki były ładowane na archive.org i to były właśnie dwa takie główne źródła, z których słuchacze Nekropolitana nawiedzanego podcastu korzystali. To były jedyne kanały dystrybucji. Teraz, te 9 lat później, podcast wlatuje oczywiście właśnie na Archive.org, ale też na Spotify, na YouTube, na iTunes, na Anchor. Istnieją pewnie różne narzędzia, by nadal to jakoś śledzić, ale ja takowych nie posiadam i, no i nie używam niczego takiego, więc mogę tylko przeglądać pojedynczo te wszystkie źródła, co jest trochę uciążliwe i też te wyniki no, wydaje mi się, że są średnio wymierne. Zresztą właśnie nie, wiem, no mam blogera, e, mamy też Konglo na WordPressie, e, ale część z Was w ogóle nie wchodzi na nasze strony, nie? tylko korzysta po prostu z Facebooka i z konkretnych już aplikacji gdzieś tam w telefonie, bo to też widać akurat. To widać w statystykach, że coraz więcej osób słucha nas mobilnie. E, wcześniej jednak e, komputery wygrywały i tam właśnie systemy operacyjne były podawane zawsze w tych statystykach bloga chociażby, że był to Windows na pierwszym miejscu, teraz już Android króluje od jakiegoś czasu i jeszcze a tych statystyk taka anegdotka z dzisiaj <grym> właśnie one są coraz mniej wymierne z roku na rok, nawet przy założeniu, że sprawdzamy tylko jeden kanał dystrybucji i teraz przykład, przed nagraniem przykład w sumie, który pokazuje, że nie ogarniamy nawet tych prostych statystyk, ale przed nagraniem rozmawiałem z Mando i porównywaliśmy sobie staty z blogera. No i w którymś momencie porównujemy staty z ostatniego roku i Mando pokazuje screena, wedle którego z mojego bloga na bloga Mando internauci przenieśli się 17 tysięcy razy. A ja patrzę u siebie i widzę, że z bloga Mando na no, mojego osiem razy w ostatnim roku. 8 8 kontra 17 700 osób. No i ja wiem, że biznesy z Hubertem no to właśnie nie kończą się najlepiej. Nie, no ale to już jest pewna przesada. Friendship with Mandus ended. Now, nie wiem, Google Analytics is my best friend. No ale przeprowadziłem małe śledztwo, z czego to może wynikać. No i wiecie, wchodzę na Nekro i widzę... Co widzę? Na górze oczywiście to stare, brzydkie logo, które zrobiłem nawet nie 9 lat temu, a chyba 11, jak nie więcej, na Erasmusie w Niemczech. Pod nim widzę slider, gdzie jako pierwszy wyświetla się baner właśnie radia Stephen King. Pod spodem jest trochę pustej przestrzeni i na dole tytuł nowego podcastu. I nic więcej się nie wyświetla, więc jest moje brzydkie logo, baner radia Stephen King, tytuł podcastu. Taki ze mnie kolega Mando, nie? A tymczasem wchodzę na Radio SK no i nie widzę na głównej tak w pierwszej chwili nekro w ogóle. Scrolluję niżej, dalej go nie widzę. Widzę logo Konglo, logo karpiowego, mojego nie. Po chwili uświadamiam sobie, że między jednym a drugim jest logo tego Nekro, ale jest tak nieczytelne i tak małą czcionką w dodatku na czarnym tle. A tło Mando zrobił u siebie też czarne, więc naprawdę można przeskorować i nawet nie wiedzieć, że tam coś się jeszcze znajduje. No właśnie taki z niego kolega. Ale potem się wyjaśniło, że Mando jednak też, że Mando wrzucał screena nie z 12 miesięcy, a z całej historii. No jak porównamy całą historię naszych blogów, no to od niego... Weszło do mnie niby 15500 razy ktoś wchodził, a ode mnie do niego 17700, więc nadal to jest niesprawiedliwe, no ale już takie bardziej racjonalne. No i właśnie już przechodząc do statystyk z tego ostatniego roku, no to jak to wygląda, gdy przejrzałem sobie na przykład blogera? Według blogera najczęściej wyświetlane posty to Nawiedzony podcast 109 Q&A nie mam pojęcia dlaczego e, miałby teraz być tak popularny w tym roku, no ale tak pokazują statystyki. Na drugim miejscu nawiedzony podcast 437 Scream the True Story. E, no i to jest akurat nowa audycja o tym beznadziejnym dokumencie o Screamie, znaczy rzekomo o inspiracji dla twórców krzyku, tak, Scream? Ale no to jest duże nadużycie, nazywanie tego inspiracją i też nazywanie tego dokumentem jest ogromnym nadużyciem. To, to coś jest fatalne, no możecie posłuchać jak chcecie, bo pewnie sam podcast jest zabawny, ale seans to była katastrofa. Na trzecim miejscu mamy nawiedzony podcast 423 Azjatycka Noc Grozy Online 2022. Tak, a mnie cieszy, no bo te azjatyckie noce grozy zawsze były ciekawe. W tym roku chyba nie było. Jak sprawdzaliśmy z Jerrym przed Halloween, no to nie widzieliśmy, żeby była taka inicjatywa. Jakieś tam horrory oczywiście są grane na pięciu smakach, bo Noc Grozy to jest inicjatywa właśnie Festiwalu Pięciu Smaków. No ale te poprzednie edycje, które się odbywały, wszystkie były udane, więc fajnie, że te filmy ludzi ciekawią, że ktoś właśnie w te posty wchodzi, klika i słucha naszych rozmów. Na czwartym miejscu podcast 424 Barbarzyńcy. No to też akurat e, jeden z lepszych filmów z tego ostatniego roku, więc e, miło, że się rozchodzi. E, na piątym miejscu 422 podcast i recenzja wirusa, gry karcianej Wirus, Wirus 2 Ewolucja i dodatku Wirus e, Halloween. No to jest taka bardzo przyjemna karcianka, więc też e, fajnie, że do was trafia drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. I na szóstym miejscu e, podcast 415 buddies buddies buddies yy, też film z ubiegłego roku yy, no. ponadto bloger twierdzi i to znowu a propos takich absurdów yy, że najwięcej słuchaczy jeżeli chodzi o ostatni rok yy, 2022 znaczy, no ostatnie 12 miesięcy nie, od tego momentu yy, no to na, najwięcej słuchaczy mam w Singapurze na drugim miejscu Stany Zjednoczone na trzecim Francja na czwartym Polska i prawda jest taka, że ja musiałem aż sprawdzić gdzie leży dokładnie Singapur bo wiedziałem tylko tyle, że to wyspa gdzieś w Azji nie mam pojęcia co tutaj się wydarzyło jakim cudem ludzie czy boty z Singapuru trafiły akurat na Nekro i co ciekawe większość wejść z tego roku mam z Androida i z Mobile Safari nie wiem kto w Polsce miałby korzystać z Safari że na pewno są osoby, tak? ale to raczej nie jest standard może w Singapurze to jest właśnie standardowa apka, no nie wiem w każdym razie, no, tak wygląda przeglądanie statystyk, nie? że nagle wam wyświetla się po prostu ileś tam tysięcy wejść z Polski i dwa razy tyle wejść z Singapuru. Super. Dalej, statystyki z Archive.org. Najbardziej popularnym podcastem ze wszystkich, według Archive.org, było Menu, czyli podcast 428 nawiedzony. No to jest film też z ubiegłego roku. No, też bardzo dobry i z Anią Taylor-Joy. Na drugim miejscu inna premiera, 444 nawiedzony podcast i Evil Dead Rise. Na trzecim miejscu 450 podcast i Wilcze Stado. Na czwartym miejscu 438 i Krzyk 6 Scream 6. Na miejscu piątym egzekwo właśnie Barbarzyńcy, 424 podcast i 441 i to są horrory wielkanocne 8. Boże, to się klika, ale dobrze, bo tak cierpimy na tych seansach, że miło, że to nie idzie na marne. Na kolejnym miejscu, szóstym, no czy siódmym, tak, no bo tam były dwa egzekwo, Terror Train i 427. I kolejne miejsce to Hellraiser, więc akurat w tym roku królują filmy. Rok temu było sporo komiksów na wysokich miejscach, ale teraz w sumie nie wiem, no może też komiksów było po prostu mniej i może żaden jakiś taki głośny tam się nie pojawił. Rok temu polskie komiksy były bardzo wysoko, teraz widzimy stricte filmowo. Wybieracie moje podcasty, czy filmowe preferujecie, O, może tak to ujmijmy. Jeżeli chodzi o YouTuba, no to tutaj już nie chciałem się wszystkiego dokładnie sprawdzać. Przejrzałem po prostu najpopularniejsze filmy z ostatniego roku, wszystkie na naszym YouTubie Konglomeratu Podcastowego i z Nekro znajdują się tam zakonnica 2, ona strasznie jest teraz popularna w ostatnich e, tygodniach, no w sumie odkąd ją opublikowaliśmy. Ja tutaj podkreślę, że czasem bywa tak, że nasze podcasty, które są długie, e, mają masę wyświetleń na YouTube, bo ludzie myślą, że to są pieraskie kopie filmu. Widzą tytuł filmu w tytule, widzą, że trwa taki podcast, czyli film na YouTubie, nie wiem, godzina 42 godziny, no i myślą, że no to jest po prostu film i w to wchodzą, klikają, czasami nawet są komentarze, że znaczy, e, w sensie ludzie hejcą, że, że to nie jest prawdziwy film, że czują się oszukani, coś tam. <grym> no wiem, że to głupie, ale no taka jest rzeczywistość, tak bywa. Ale akurat Zakonnica 2 jest stosunkowo krótkim podcastem, jak na, na nasze standardy, a mimo to właśnie klika się jak szalona, na drugim miejscu Pusty Człowiek i to jest też ciekawe, bo to jest podcast z 2021 i on rok temu też królował. On też był właśnie w topce wyświetleń. Pusty Człowiek, świetny film zresztą, więc polecamy go, ale no nie spodziewałbym się, że rzecz tak niszowa będzie tak wysoko gdzieś tam w statystykach. Na kolejnym miejscu Rancho Skinwalkera. To jest też podcast jeszcze z ubiegłorocznych, nie tegorocznych, a ubiegłorocznych wakacji. Potem mamy Spirale. Potem Piłę X, czyli Piłę 10, potem Dziedzictwo Hereditary i Martwe Zło Przebudzenie. To są najczęściej wyświetlane, nawiedzone podcasty na naszym YouTubie. No dobra, no to chyba tyle statystyk, bo już więcej przeglądać nie będę. Tak jak mówię, one nie są jakoś szczególnie wymierne, to tak po prostu gwoli archiwizacji danych, żeby wrócić do tego podcastu po latach i... Zobaczyć, co się gdzieś tam właśnie dekadę temu klikało. Jeżeli zaś chodzi o takie bardziej osobiste podsumowanie roku, to podobnie jak 12 miesięcy temu mogę powiedzieć, że to był dobry rok. Chociaż mówię to z mniejszym przekonaniem, bo ostatnie kilka miesięcy było ciut gorsze, a poza tym jestem po prostu trochę przemęczony teraz. To był w miarę dobry rok, do końca lipca do mojego urlopu, który był bardzo udany ale ja sobie oczywiście zaplanowałem że do urlopu tam pokończę różne rzeczy potem będzie krótki wyjazd wakacje tam spacerki po górach, wędrówki i jak wrócę no to z tą nową energią mnie odświeżony, zresetowany zrobię milion rzeczy no i niestety totalnie mi się te plany nie powiodły miałem tam chciałem m.in. nadrabiać podcastowe zaległości na nekro, ale też zaplanowałem sobie masę aktywności fizycznej i kilka innych rzeczy, ale nic z tego nie wyszło, bo przez praktycznie cały sierpień byłem chory. Zaczęło się od zapalenia gardła, potem miałem zapalenie zatok, potem jeszcze przeskoczył mi nerw i miałem neuralgię międzyżebrową bodajże. I dopiero pod koniec sierpnia zacząłem stawać na nogi, wracać do zdrowia i musiałem od razu rzucić się w wiele przygotowań do kapitularza, więc dopiero we wrześniu gdzieś tam zacząłem nadrabiać te sierpniowe plany, ale większość wolnego czasu musiałem znowu poświęcić na inny projekt, na akta grozy, bo w tym roku wystartowaliśmy z drugim sezonem akt grozy. I to jest, wiecie, ten nasz duży projekt fact-checkingowy na wyłączność dla Audioteki, na umowę. To był początkowo pomysł po prostu na prelekcje, kilka podcastów, etc., ale uznaliśmy, że sprzedamy go na zewnątrz, Audioteka przyjęła go i rok temu pierwszy sezon dotyczył wyłącznie spraw Eda i Lorraine Warrenów oraz ich filmowych, książkowych i serialowych adaptacji. W tym roku postanowiliśmy postawić na większą różnorodność. Cały czas bawimy się w fact-checking dotyczących horrorów opartych rzekomo na faktach, ale tym razem już nie mamy jakiegoś jednego wąskiego motywu przewodniego. W tym drugim sezonie opowiemy wam o słynnym mordercy, Edzie Ginie, opowiemy wam o projekcie cia MK Ultra i prowadzonych w jego ramach eksperymentach na ludziach. Przyjrzymy się produkcjom, które niejako stworzyły konwencję fan footage, czyli Cannibal Holocaust, Nadzy i Rozszarpani w polskiej wersji językowej i Blackwich Project. Poza tym zajmiemy się nawiązanymi domami, opętaniami, demonicznymi lalkami, czyli takimi tematami bliższymi Warrenom. No po prostu masa różnych horrorowych ciekawostek czeka na was w tym sezonie. I yy, masa, masa pracy, <głos> z, z której właśnie powstały te odcinki. Za jakiś czas nagramy pewnie odcinek Meta, w którym opowiemy więcej o samym procesie twórczym i opublikujemy go zapewne dopiero gdzieś pod koniec tego sezonu, ale już teraz mogę właśnie powiedzieć z pełną świadomością i całkowicie uczciwie, że to było jeszcze więcej pracy niż rok temu. A rok temu to nas trochę przygniotło i właśnie przez różnorodność tematów nie wjechał Burnout. Rok temu końcówkę sezonu nagrywaliśmy w ciężkich bólach. Już nam się nie chciało oczytać o tych warrenach. Już nas wkurzały te wszystkie informacje o tym, jak no, robią z siebie bohaterów, a tak naprawdę de facto wyzyskują rodziny z problemami. W tym roku było zupełnie inaczej, bo nawet ten ostatni odcinek nagrywaliśmy na takim względnym ludzie, ale to jednak było rzucenie się no, na głęboką wodę. Tak, rzuciliśmy się na szerokie tematy i jeszcze chcieliśmy zmieścić naprawdę ogromną ilość informacji w odcinkach trwających poniżej 60 minut i to był ciut szalony pomysł. Ja pierwotnie na przykład chciałem omówić wszystko, co jest związane z Black Beach Project w jednym odcinku i nawet nie zdawałem sobie sprawy gdzieś tam planując to ile tego wszystkiego jest i ostatecznie ograniczyłem się świadomie tylko do lore i pierwszego filmu, no ale skoro mowa o pierwszym filmie z serii, no to też o towarzyszących mu trzech dokumentach i dwóch książkach no i tego materiału było, było tyle, że ledwo zmieściliśmy się w tych 60 minutach i moim zdaniem wyszedł świetny odcinek, jestem zadowolony ale wiem, że jest przeładowane informacjami. W końcu akta to nie są takie luźne rozmowy jak niektóre z naszych podcastów, a jednak takie bardziej no, wykładowe formy, takie prelekcje eksperckie. W pewnym sensie. I jasne, nie każdemu to podejdzie, ale osobiście cieszę się, że to robimy. To jest coś, co gdzieś tam mnie jara. taki właśnie, mówię, nie sprawdza mnie. Research, pogłębianie tematów. Łatwo wpaść w taką pętlę, nie? Że wiecie, każde źródło odsyła do kolejnych, i do kolejnych, i do kolejnych. I każde kolejne do kolejnych, kolejnych, kolejnych. Można grzebać w temacie w nieskończoność. I trochę ja w takie pętle wpadałem w te wakacje i w ostatni w ogóle kiedy od czerwca, a tak, no to właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no 4-5 miesięcy. To jest zagrożenie dla osób takich jak ja, ale gdzieś tam sprawiło mi to trochę też fanu, no i dało mi ostatnio satysfakcję. Tylko wiem, że no musimy w kontekście ewentualnych przyszłych projektów troszkę zluzować, bo nakręcanie się na taki research totalny no jednak generuje niepotrzebny stres, a poza tym, no to jest jednak rodzaj pracy, a w przeliczeniu, jak przeliczymy kasę od audioteki na godzinę robocze, no to wychodzimy na tym dealu fatalnie, co jest naszą winą, tak? To nie tak, że to jest zarzut do audioteki tylko to jest kwestia naszego podejścia do tematu, no, no trzeba to troszkę jeszcze dopracować, dopieścić, przemyśleć. Jeżeli słuchaliście już pierwszego odcinku tego drugiego sezonu, który jest już obecny w aplikacji Audioteki, to dajcie znać. Jeżeli czekacie na to, aż pojawi się więcej, żeby wykupić abonament, no to też po prostu dajcie znać po odsłuchu, co sądzicie, no i czekamy na komentarze, oceny też w aplikacji, bo no od tego zależy, czy kolejne projekty pewnie e, przejdą ewentualnie, czy nie. Czy to trzeci sezon, czy może coś innego. E, jeszcze nic konkretnie nie planujemy. Nie? Na razie chcemy trochę odpocząć e, po tej pracy, ale coś tam nam, e, jakieś pomysły po głowie chodzą. E, druga genialna rzecz jeszcze z tego roku, z, z ostatnich miesięcy, e, to kapitularz. Kurczę, no, e, to jest konwent, który w ogóle jest udany Zazwyczaj. Wszystkie chyba dotychczasowe edycje były udane. Ale dodatkowo w tym roku udało się na nim zebrać praktycznie całą redakcję Konglo i jeszcze kilka zaprzyjaźnionych osób Brakło skóry, brakło Mistiego, nie wiem, brakło Mateusza i Tomka, ale akurat ich spotkałem potem na MFKIG. Ale za to byli Bogusia, Aga, Marta, Paweł, Michał, Hubert, Rafał, Marek, drugi Paweł, drugi Michał, Kuba i Piotrek, do tego Heinrich i kilka jeszcze innych osób. Ja nie będę może starał się wymienić wszystkich, bo na pewno i tak o kimś zapomnę i będzie lipa, więc może teraz na tym poprzestańmy. Wracając do meritum. No takiego zjazdu, nie tylu znajomych twarzy, tylu przyjaciół w jednym miejscu, w jednym e, roku, e, no nie spodziewałem się. To było mega zaskoczenie, a jeszcze takiego zjazdu w Łodzi, no to w ogóle nigdy bym się nie spodziewał, nie? bo do Łodzi jakoś tak niby to jest centrum Polski, ale nikomu tutaj nie jest za bardzo po drodze. A jednak stało się i to był taki ogromny ładunek pozytywnej energii, że potem było prościej już przetrwać cały ten wrzesień, pracować nad aktami, wejść w nowy rok akademicki. W ogóle wszystko było prostsze potem. Świetne, naprawdę cudowne doświadczenie. Dodatkowo Właśnie ten ładunek był ważny, bo po tej chorobie ja byłem trochę wiecie, osłabiony, przemęczony, a jeszcze we wrześniu padł mi laptop, to znaczy dysk SSD w laptopie i jest prawdopodobnie martwy i już nie wiem, czy da się coś z nim zrobić. Oczywiście nie miałem pewnego backupu, no bo... Tak to zazwyczaj w życiu bywa. Próbowałem jakoś odratować dane, ale żaden sprzęt nie odczytuje mi tego dysku. Jedna z firm, gdy szukałem pomocy, zawołała tyle hajsu za samo sprawdzenie go a więc być może podpięcie po prostu pod zewnętrzną kieszeń że zrezygnowałem z jej usług. I chwilowo jestem w lesie, chociaż no mam jeszcze jedną drogę, może nawet dwie mi muszę podążyć, które muszę gdzieś tam przetestować, sprawdzić. Niestety na tym dysku są też notatki do nienagranych podcastów i kilka innych rzeczy, które chciałem jednak odzyskać, na przykład wszystkie handouty z mojej dziesięcioletniej pracy dydaktycznej, wszystkie handouty z zajęć, tak, które prowadzę, i jeszcze trochę innych prywatnych plików, no słabo to wyszło, na szczęście jednak dla mnie miałem drugiego lapka, więc przynajmniej mogłem się przesiąść na niego, jeżeli chodzi o nagrywanie, pracę, zajęcia zdalne i tak dalej. Przy czym to przestawienie się z jednego komputera na drugi trochę mi zajęło i tak naprawdę nadal mam te problemy typu nie wiem, zapominam się i szukam plików, tak jakbym korzystał ze starego laptopa, nie, a tutaj mam trochę inaczej te foldery potworzone, trochę inaczej dyski podpięte i, i szukam rzeczy nie tam, gdzie trzeba. No ale, no ale mam tego drugiego lapka, więc przynajmniej mogę jakoś normalnie funkcjonować, a z tym dyskiem no zobaczymy. No jak, jak znacie kogoś, kto naprawia dyski SSD, w sensie umie odratować dane w Łodzi, możecie dać mi na na niego. No więc choroba, potem problem z lapkiem, to wyssało za mnie energię życiową, za to zjazd na kapitularzu Zjazd prawie całej ekipy i też to ostatnie ukończenie wielkiego, fajnego projektu w postaci akt grozy sezonu drugiego troszkę podładowały mi akumulatory. I, I jest spoko, nie? mam energię do dalszego działania. Oczywiście ten, wiecie, początek roku akademickiego, październik, to jest zawsze moment, kiedy się dzieje masa rzeczy związanych z horrorem. Jest masa imprez tematycznych, mamy Horror Day, mamy Kwason, czy też grozownie teraz, mamy Split Film Fest, jakieś tam inne pomniejsze eventy i człowiek chciałby brać w tym udział, ale no ja osobiście w tym momencie nie mam za bardzo czasu, siły. Zaczyna się właśnie rok akademicki, to zawsze generuje stres i oznacza chwilowy chaos. Jeszcze często dostaje pierwsze lata do nauki, między innymi, i na tym pierwszym roku to wiecie, tam przepisują się z grupy do grupy co chwila. Nie tu dochodzą jacyś studenci z zagranicy, jacyś Erasmusowie, etc. Mamy cały czas zmiany w liczebności, właśnie. w przypisanych podręcznikach, w innych rzeczach, jakieś zebrania, spotkania bez przerwy i się wszystkiego odechciewa w którymś momencie, no ale ale przetrwałem ten pierwszy miesiąc, więc teraz już będzie lżej. Jeszcze zresztą w sumie mam takie masochistyczne skłonności, no bo zachciałem się na przykład odpoczywać ostatnio przy Elden Ringu, przy Souls-like'u, więc no widać nie jest tak źle, nie? Desad de Sad byłby ze mnie dumny, i właśnie jeszcze jedna rzecz z ostatniej, takiej najbliższej przeszłości. W październiku wygraliśmy konkurs Krytyk mówi festiwalu Kamera Akcja. Rzadko kiedy czujemy się docenieni, więc gdy nagle dostaliśmy informację o tym, że trafiliśmy do finałowej dziesiątki plebiscytu, no to byliśmy zachwyceni. To była bardzo miła niespodzianka. A gdy okazało się, że jakimś cudem wygraliśmy ten plebiscyt potem, no to już w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I też... To był chyba pierwszy raz, kiedy ja troszkę przyspamowałem znajomym i też innym osobom informacją o tym konkursie. Normalnie tego nie robię, bo wkurza mnie, gdy inne osoby tak regularnie po prostu podsyłają jakieś dziwne rzeczy, które mnie nie interesują. Tym razem, no nie aż tak na jak niektórzy właśnie ci, co mnie wkurzają, ale no postanowiłem gdzieś tam poinformować znajomych o tym, że w konkursie bierzemy udział, wrzucić to gdzieś tam na swojego też wola na fejsie, etc. I opłaciło się. Wygraliśmy. Jeżeli śledzicie nasze Insta Konglomeratu, tak? Czy nasz fanpage na face? No to wiecie, że byłem na Gali, no bo kamera akcja rozgrywa się, rozgrywa się, odbywa się w łodzi. Byłem na Gali, odebrałem nagrodę w imieniu redakcji, wygłosiłem krótkie przemówienie. Oczywiście złapał mnie stres. A co się dzieje w stresie, w nerwach? Wspomniałem o doktoracie. <gryt> Freud byłby ze mnie dumny. Zdenerwowany Szymas, pierwszy, o czym myśli, to doktorat. Wow! niesamowite. Więc to też był taki moment ładowania akumulatorów. Nie? Taka fajna chwila no i poczucie spełnienia, docenienia, czego no jednak na co dzień trochę brakuje. No ale dobra, dosyć tego chwalenia się i podsumowań. Czas spojrzeć w przyszłość. Po pierwsze... To dzisiejsze przeglądanie bloga sprawiło, że znowu odżyła we mnie potrzeba jego odświeżenia. To znaczy odświeżenia designu bloga. Tylko tutaj będę potrzebował pomocy Rafała Bedwulfa. A ostatnio coś nie możemy się zgadać, bo a to jeden z nas jest chory, a to drugi, a to jeden jest gdzieś poza zasięgiem na wyjeździe, a to drugi, a to przeprowadzkę ma jeden z nas. No ale w końcu się uda, mam nadzieję. Poza tym są rzeczy ważne i ważniejsze. Skoro mówię o tym od kilku lat i nadal tego nie zrobiłem, no to wyraźnie to po prostu nie stoi wystarczająco wysoko w mojej hierarchii osobistej. No i skoro czekam już tyle, to pewnie kolejne miesięcy też mnie nie zbawi. Wy też już się chyba przyzwyczailiście, ale w końcu to zrobię, żeby nie było. Po drugie, jeśli chodzi o dalsze plany związane z Nekro, z podcastami, nie wiem, z tematami, to nie mam jakichś szczególnych konkretów, którymi mógłbym się z wami podzielić. Czuję, że muszę w ogóle właśnie odetchnąć po aktach grozy, zresetować się, dostosować zamiary do sił przerobowych i wtedy mogę dopiero coś sensownie poplanować. Teraz jesteśmy w listopadzie, tak świeżo po październiku, więc oczywiście wyszło trochę filmów, które chciałbym e, nagrać, e, znaczy nagrać, obejrzeć i omówić. E, no część nawet już widziałem i gdzieś tam myślę, czy by nie przygotować jakiegoś podcastu na ich temat. Wyszła też jedna książka, która mnie zaciekawiła. Dwa komiksy sobie nabyłem. Dodatkowo chciałbym Wam polecić jedno słuchowisko w najbliższym czasie, o którym wspominałem już rok temu, ale tylko na fanpage'u i na Instagramie Konglomeratu. Więc niby nie mam żadnych planów, nie? Ale już tam 10 rzeczy gdzieś tam kołaczę po głowie i ani się obejrzę, będzie grudzień, tak? a ja nie zrealizuję nawet połowy tego, o czym teraz myślę. Potem będzie nowy rok, wielkanoc, wakacje i rok 10 będę nagrywał, bo tak to aktualnie wygląda. Jeżeli macie jakieś sensowne propozycje dotyczące tematów Nekro na najbliższe 12 miesięcy, to dajcie znać w komentarzach, bo może coś z waszych życzeń pokrywa się z moją prywatną listą i wtedy po prostu skoczy wyżej w hierarchii, a może też polecicie mi coś, o czym nie słyszałem, nie wiedziałem, więc e, jestem otwarty na propozycję w tym momencie. Mała burza mózgów nie zaszkodzi. Ale no właśnie, przeanalizuję to już na spokojnie, jak trochę odetchnę, A tymczasem idę relaksować się przy polskim The Office. The office na Kanal Plus. E, a potem może poginę trochę, bo tracę życie w Elden Ringu. Bo jutro semi-pracująca niedziela z toną testów do sprawdzenia i podcastem do nagrania, więc chociaż odrobinę Czyli tu muszę sobie zafundować. I no właśnie będę kończył. Dzięki wam za kolejny wspólny rok. W 2024 w sumie będziemy świętować właśnie dziesiątą 10. rocznicę, 10-lecie, więc można by pomyśleć o bardziej ambitnym podejściu do tematu, tak teraz pomyślałem. Chociaż... To chyba nie jest dobry pomysł, bo Szymas planujący huczne obchody czegokolwiek. To oczywiście milion pomysłów, ogromne nakłady czasu, sił, hajsu i tak dalej. Więc może lepiej, żebym <grym> pohamował konie, no ale czas pokaże. tak? Może, może mi się zachce, może przyszły rok, przyszłe wakacje upłyną trochę przyjemniej, bez choroby tego czasu będzie więcej i coś tam pomyślę. Na razie nie, na razie odpuszczam, tak? Wolę się nie nakręcać. I w sumie, skoro też już tyle lat nagrywam, skoro za rok minie 10 lat, no to wszystko wskazuje, że mój podcast też osiągnie w końcu pełnoletność, nie? <grym> Jakby mi ktoś to powiedział, nie na samym początku. Oczywiście ja sobie życzyłem, nie, żeby to trwało jak najdłużej, żeby właśnie jak już zacznę, no to żeby nagrywać jak najdłużej, ale 10 lat czy 18 do celu, wtedy bym w to nie uwierzył, nie? Bym pomyślał, że słuchaj, fajnie będzie, jak się uda za 2 lata to utrzymać, nie? Zresztą, też wystartować nie mogą. Jak pamiętacie pierwsze meta podcasty, no to te początki nie były łatwe. A teraz minęło 9 lat. Więc myślę, że do tej osiemnastki też spokojnie dociągniemy, o ile ja dożyję, bo to jest chyba jedyna taka rzecz, która może przeszkodzić nawiedzonemu podcastowi w dalszym funkcjonowaniu. Nic innego nie powstrzyma już tej machiny. Ale dobra, bo znowu odpływam, więc nie będę przeciągał. Raz jeszcze dzięki za 9 lat razem i... Wait for it. Tak, dokładnie wiecie. Dokładnie wiecie, co chcę powiedzieć strasznie mi się w ogóle podoba, nie? że w niektórych podcastach są te stałe elementy, które po prostu człowiek sam zaczyna mówić na głos, nie? albo w myślach, gdy nadchodzi ten moment. Sam tak mam właśnie przy kilku audycjach, których słucham, ale znowu przeciągam, więc już przestaję i tradycyjnie już chciałbym wam, chciałbym wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.